Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 kwietnia minęła 18.00. Serwis trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Prokuratura sprawdza, czy politycy byli podsłuchiwani w kolejnej restauracji w Warszawie. Dwa śmiertelne ciosy nożem w okolice serca. Mężczyzna, który w centrum Krakowa zabił studenta, dostał 25 lat więzienia. Synoptycy straszą śniegiem na Wielkanoc, więc nic dziwnego, że wielu Polaków decyduje się na święta w ciepłych krajach. Prokuratura sprawdza, czy były podsłuchy w kolejnej warszawskiej restauracji. Według TVN24.pl służba kontrwywiadu wojskowego odkryła urządzenie podsłuchowe w restauracji Różana na Mokotowie, która od lat jest chętnie odwiedzana przez polityków i biznesmenów. Podsłuch służby miały znaleźć tuż przed wizytą w restauracji ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Nasz polityk zaprosił tam na obiad minister obrony narodowej Holandii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. W dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa w Warszawie wdrożyła postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa założenia i posługiwania się urządzeniem podsłuchowym w jednej z warszawskich restauracji. Ma to związek z ujawnieniem w dniu wczorajszym, w jednej z warszawskich restauracji, urządzenia, które mogą być urządzeniem podsłuchowym. Prokuratura i ABW sprawdzają już sprawę podsłuchów w dwóch innych warszawskich restauracjach, nagrane przez kalnerów rozmowy opublikował tygodnik wprost w Ubiegłego roku. Wywołały wielkie emocje i zamieszanie wśród polityków. Ze stanowiskiem szefa MSW pożegnał się wówczas Bartłomiej Sienkiewicz, ale po kilku miesiącach Sienkiewicz do polityki wrócił. Dziś jest szefem Instytutu Obywatelskiego, czyli Zaplecza eksperckiego PO. Jest wyrok w głośnej sprawie brutalnego morderstwa, do którego doszło dwa lata temu w centrum Krakowa. 35-letni Mirosław L. był pijany, zaczepiał dziewczynę studenta. Ten stanął w jej obronie i wtedy został dwa razy ugodzony nożem w okolice serca. Zmarł w szpitalu. Sąd skazał Mirosława L. na 20 5 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślał, że morderstwo było przejawem niczym nieuzasadnionej agresji. Napastnik sam sprowokował zaczepkę, a na miejscu 23-letniego studenta mógł znaleźć się każdy inny przechodzień. Prokurator Michał Żurek, który domagał się dla oskarżonego dożywotniej kary więzienia, nie krył niezadowolenia z wyroku. Czy kara 25 lat pozbawienia wolności spełni swoje cele? nie. Wyroku nie chciała za to komentować mecenas Marta Ostrowska, broniąca przed sądem Mirosława L. Jako obrona staliśmy się przedstawić wszystkie argumenty, które przemawiałoby za tym, żeby ten wyrok wydany w mniejszej sprawie był sprawiedliwy. Sąd zdecydował, że Mirosław L. powinien wypłacić rodzinie zamordowanego 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Dodatkowo skazany o przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł ubiegać się dopiero po 22 latach odbycia kary. Wyrok nie jest prawomocny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że rodzice zamordowanego studenta przebaczyli zabójcę. Za dość uczynienie, za śmierć cena chcą przeznaczyć na założenie fundacji noszącej imię Dawida, która pomogła, pomagałaby uzdolnionej młodzieży. Polski konsulat w Kaliningradzie wystosował noty dyplomatyczne do rosyjskiego MSZ-u. Wezwał w nich do natychmiastowych działań, żeby zakończyć wymuszanie haraczy od pol Polaków tankujących na stacjach benzynowych w obwodzie kaliningradzkim. Nasza policja pierwsze zgłoszenie dostała ponad tydzień temu od trzech Polaków. Według ich relacji, mówiący po rosyjsku na napostnicy żądali od nich pieniędzy za ochronę. Po odmowie kierowcy byli zastraszani. Jeden z samochodów został ostrzelany z broni pneumatycznej, w innym przecięto opony. Do incydentu miał dojść przy stacji paliw w pobliżu prze Mamonowo-Grzechotki. Potem były jeszcze dwa podobne zgłoszenia. Jeden z Polaków został ciężko pobity po rosyjskiej stronie granicy. Ale do incydentów dochodzi też po polskiej stronie. Nasza policja postawiła już zarzuty 44-letniemu Polakowi i 38-letniemu Rosjaninowi. Mówi Izabela niedźwiecka Pardela z warmińsko-mazurskiej komendy. Sprawcy składali Polakom propozycję współpracy polegającą na płaceniu tysiąca złotych lub stu euro miesięcznie za możliwość wjazdu na teren Rosji. W przypadku odmowy Polacy byli zastraszani i bici im drogą, po czym grożono porwaniem dla okupu lub uprowadzeniem członka rodziny. Mieszkańcy przygranicznych terenów z Warmii i Mazur masowo jeżdżą po paliwo do obwodu Kalining kaliningradzkiego w ramach małego ruchu granicznego. Benzyna jest tam dwa razy tańsza i choć przepisy mówią, że może być tankowana tylko na własny użytek, wielu zarabia na sprowadzaniu i pokątnej sprzedaży rosyjskiego paliwa. Wiatr powoli się uspokaja, ale synoptycy wciąż nie mają dobrych wieści. Przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem w rejonach podgórskich i w górach śnieg, ale deszcz ze śniegiem i śnieg również może trafiać się w województwach centralnych. Uprzedza Anna Nemec z MGW. I trudno się dziwić, że wobec takich zapowiedzi z roku na rok coraz więcej osób decyduje się spędzić Wielkanoc poza krajem. Choć Wielkanoc kojarzy nam się z wiosną, czasem za oknem trudno ją dostrzec, dlatego Polacy coraz chętniej całymi rodzinami wyjeżdżają. Szukamy ciepła, szukamy pogody, słońca, w związku z tym mamy do wyboru parę kierunków, które są niezawodne, czyli Karaiby, Meksyk, jest tam świetna pogoda, Kuba... Latamy bezpośrednio z Warszawy samolotami bez przesiadki. Mówi Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i nie przeszkodził w tym roku nawet zamach w Tunezji. Polacy nie zrezygnowali z planowych wyjazdów nawet do krajów, przed którymi cały czas ostrzega MSZ. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kończymy serwis trójki zapraszając na skrót informacji o 18.30. Jeśli chodzi o naszą pogodę, to Kuba, to to nie jest wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami wprawdzie, ale z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegiem także. Możliwe nawet burze. Silny wiatr i temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad morzem. Jutro w ciągu dnia na poprawę się nie zanosi. W ciągu dnia chmury, niewielkie rozpogodzenia, a do tego opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami burze. Temperatura od pięciu do dziewięciu stopni na termometrach, ale poczucie zimna może potęgować dość silny wiatr, ale nie będzie aż tak silny jak ostatnio. Co można opowiedzieć o pogodzie na święta? Jeśli miałbym coś dobrego, to że gorzej raczej nie będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiejszy program alternatywny. Zaczynamy koncertowo. Gdy róża na świeżość z miłość złamieka na scenie Czarny hi z towarzyszeniem Izy Kowalewskiej. Ten koncert jest rozgrzewką przed festiwalem Red Bull Music Academy w Warsaw. Koncert Czarnego hi i Izy Kowalewskiej zaczynamy po 19. A wideotransmisja koncertu na naszej stronie internetowej. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy.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 program trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po osiemnastej, jeśli chodzi o koncert ten po dziewiętnastej, Czarny Haifi i Iza Kowalewska wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w trakcie popołudniowej audycji y, y, odbywała się próba. Nieźle to wyglądało i świetnie brzmiało, znaczy bardzo dobrze wyglądało i znakomicie brzmiało. Koncert o dziewiętnastej pięć, polecam Państwu. A my teraz sięgamy po płytę tygodnia, to jest płyta Wana Morrisona, który w różnych duatach na niej występuje i dziś z Chrisem Farlowem. Man can be king with this game When you were born to sing Reason doesn't walk in It's not done on a whim Passion's everything When you were born to sing Feeling good Singing the blues I'm gonna sing the blues Well, it's not stop and start. Then deep down in your heart, you know you were born to sing. swing. born to sing, to sing Chris Farlow i Van Morrison. Jedna płyta, dwie płyty dla Państwa, jak zwykle, 71-335, sms-em. Jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo Lubię, wygrał Pan Paweł z Wielunia, który napisał tak. Biegam, bo lubię pomagać, choć nie biegam, bo nie lubię, ale mam nadzieję, że w końcu polubię. Dwa wątki Pan Paweł połączył, dziękuję bardzo i nagroda dla Pana Pawła z Wielunia. 22 i 7 3, to nasz telefon w każdej sprawie, 12 minut po 18 i za chwilę reportaż... Słońce chowało się za dach, ojciec kładł spać Moja mama mnie prosiła, bym zawsze żył. był Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast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 Złusznij tylko sobie Do nieba wznosimy głowy Stałem się tym kim jestem Pokorę uczy świat W genach mam humory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 Płytę tygodnia dostają Pani Teresa z Mielca i Pan Piotr z Płocka. Reportaż w Trójce Polskie radio obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia i z tej okazji oprócz premier chcemy prezentować państwu reportaże z radiowego archiwum w cyklu 9 wydarzeń 9 dekad. Dziś zapraszamy do wysłuchania reportażu Ernesta Zozunia pod tytułem Polaków pożegnanie papieża, reportażu, który, który przypomni nam chwilę z 2005 roku, kiedy cała Polska żegnała odchodzącego Jana Pawła II. Od tamtych wydarzeń minęło właśnie 10 lat. Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba. Się. Dzień się, ciśną do oczy. Nie mogę mówić się Mi się wydaje, że wszystko minie i będzie wszystko w najlepszym porządku. i Trzeba być optymistą. Papież dostał wysokiej gorączki, a przyczyną tego jest infekcja dróg moczowych. Opiekujący się nim lekarze zastosowali silny antybiotyk. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Chcemy się pomodlić w tych trudnych chwilach po prostu o zdrowie papieża. Żeby wyzdrowiał i żeby dalej tam rządził i był z nami cały czas. Papieżem opiekuje się jego lekarz, profesor Renato Budzonetti. Opiekują się nimi też stale dwaj lekarze specjaliści w dziedzinie reanimacji. Ponadto lekarz kardiolog i specjalista od dróg moczowych. Stale są także dwaj pielęgniadze. No wszyscy są związani z nim. No, jakby nie było no to nasz tak nasz. No, przyjaciel. No wszyscy. No wszyscy. No praktycznie on to, co w jak to się w nas mówi, ubecamy. No, zapuka nie wszyscy. Kiedy powiedziano papieżowi, że sytuacja jest bardzo poważna, zapytał, czy jest absolutnie konieczne udanie się do szpitala. Kiedy powiedziano mu, że nie jest to w najwyższym stopniu konieczne, bo może w swoich apartamentach cieszyć się pełną opieką, zdecydował, że zostaje u siebie. Aby ci ludzie rywali w apartamentu. Te komunikaty no, są różne. Są lepsze i gorsze. Są komunikaty, które dają nadzieję. Są komunikaty, które te nadzieje człowiekowi odbierają. My liczymy na to, że prawdziwe komunikaty są te, które dają nam jeszcze nadzieję. Bo jest ciężki stan. Całą noc prawie w telewizji oglądałam w kościele na I To jest kwestia po prostu... No kilku godzin, bo to nie, nie, ma, nie ma szans, żeby wyszedł z tego, żeby jeszcze mógł. Wszyscy czekamy i, no i chyba, chyba jedyny Bóg wie na co czekamy. Każdy wie na co czekamy, no, ale nie wolno tego powiedzieć głośno nikomu. Papież jest w pełni świadomy i muszę powiedzieć bardzo Bardzo pogodny. Papa i Ultra Nasz Ojciec Święty powrócił do domu ojca. Al padre. Matko jedyna utraciliśmy najważniejszą osobę dla nas. Czy to naprawdę jest ta wiadomość? O Boże. Nie proszę, nie mogę nic powiedzieć. To jest ponadsta po, po, wiadomość dla nas wszystkich że będziemy się wolnić za dużo Nie ma nam słów. Jeszcze, że widzieliśmy nadzieję, że jeszcze w tym roku nas odwiedzi. Były takie nadzieje. Że wszystko się skończyło. Patrzę na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. Przyszłam zapalić świecę ku czci Ojca Świętego Może świateł w samym centrum błonia, a oprócz tego małe światełka podążające właściwie z wszystkich kierunków Przecież tutaj tyle razy, żeśmy byli na tych spotkaniach z Ojcem Świętym, to ostatnie przecież niezwykłe Jeżeli Pan oglądnie się za ramię w kierunku Błoń, widział Pan kiedyś coś takiego? No niezwykły jest to widok jak by się zapytał, Franciszkańska, 3. tu jest jego serce, jego dom i zawsze zostanie. Podnieście do góry? Widzisz, gdzieś? Wiesz co, zawsze było tylko nigdy nie będzie. Proszę, nie mogę dwie. Tak, tak, oczywiście. Teraz przyszliśmy tutaj porozdawać, bo ludzie sami się pytają, skąd mamy. No i tak powstał pomysł, zrobienia na tych i rozdawania tutaj. Mego serca, i może, świt, może, może kwiatów świt. różnych, może młodzieży znaki od, od klubów sportowych krakowskich. Od Wisły, od Krakowi, od Hutnika. Każdy, każdy chyba pamięta Ojca Świętego tutaj w tym oknie, i dlatego każdy chce tutaj przyjść, żeby choć chwilę pomyśleć o tym, co przeżył. Pamiętamy Twoje słowa, tu jest napisane. Miejmy nadzieję, że pamiętają. Pamiętają? Kto wie, może tak, skoro przychodzą. Bo mówią o nas, że kochamy, ale nie słuchamy. A bylibyśmy tu, gdybyśmy nie słuchali? Nie słyszeli? Wydaje mi się, że jednak część i słucha i słyszy a reszta to sobie własnym sumieniem jakoś chyba rozstrzygnie. Ojcowie wasi, na szczycie giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. W ostatnim czasie, że papież był w szpitalu, no to widać było, że górale zaczęli się... Więcej ludzi zaczęło przychodzić w taki powszedni dzień do kościoła. Lubiał góry, lubiał górali, lubiał narty, od młodych lat tu przyjeżdżał. On drugiego takiego człowieka już nie będzie. Ja no, może nowy papież będzie, ale, ale... No po prostu był to wielki człowiek. Kim dla Polaków był papież? Na pewno wzorem. A kim był dla górali? Góralem. Ale on nie stąd. To nie, nie stąd. Jest. Ale tak mówił jakby był stąd. Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło i życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Jest to księga wystawiona przez tutaj samorząd Wadowic. Aby wszyscy, którzy pragną w jakiś sposób wyrazić swoją myśl, która akurat przechodzi w tym trudnym momencie, mogli ją tutaj uwiecznić. Napiszemy słowa, które nam przyjdą po prostu z wielkim żalem. Jak najkrócej, właśnie, żeby jak najkrócej, a serca. Serca, to co serce czuje. Przede wszystkim podziękujemy Bogu za Karola Wojtyłę. Będziemy prosić, żeby pozwolił z tamtego świata kierować nami dalej. No i będziemy się zobowiązywać do, do, do przestrzegania przynajmniej części jego, jego nauki. Co się z tą księgą stanie dalej, jak już wszyscy wpiszą te swoje myśli? No stanie się tu jednym z wielu zasobów, które akurat tutaj gromadzimy od początku pontyfikatu w Wadowicach. Czyli będzie w Wadowicach przechowywany? Oczywiście. Z wnuczką Państwo przyszliście. Tak? Właśnieśmy przyjechali. Zobaczyć dom. Po prostu musi zobaczyć, niejako dotknąć, żeby potem móc wspominać, że była, widziała w te ciężkie dni. Pierwszy raz tutaj jestem, bo mieszkam na Śląsku. Wcześniej jest, bywałam tylko przejazdem. Dla nas to jest wzruszające bardzo. Wczoraj takie duże napięcie się wyczuwało w ludziach, bo jakby oczekiwanie z chwili na chwilę i ciągle komunikaty. Natomiast dzisiaj jakby ja tak wyczuwam mniejsze napięcie. No nie jest to takie oglądanie tylko pamiątek dzisiaj. Naprawdę jest to z takim wielkim przeżyciem, bo ja widzę różnicę jak teraz, a jak to się odbywało wcześniej. Czasem było to w tempie takim naprawdę bardzo szybkim. Ewentualnie co tu jest ciekawego takie pytanie na początku. Natomiast dzisiaj każdy drobiazg jakoś taki jest ważny. Wołam wraz z wami wszystkimi Niech wstąpi duch twój Niech wstąpi duch twój I odnowi oblicze ziemi Tej ziemi Polacy dużo zrozumieli, widać by było bardzo, kiedy cierpiał, kiedy właśnie nie mógł wypowiedzieć słowa, wtedy kościoły były wypełnione. To właśnie owoc jego pracy, jak umiał zjednoczyć cały świat, nie tylko Polskę. Dużo ludzi młodych jest i było z papieżem. Bardzo dużo można czerpać z tego, co on nam zostawił. Myślę, że to jest chyba wszystko. To jest wielkie przesłanie. Dopiero niektórzy zaczną teraz je czytać. I daj Boże, żeby tak było. Trzeba się głęboko w pieś uderzyć i... I wyznać, bo, bo teraz powiedzmy wszyscy płaczemy, ale jak był, no to nie zawsześmy to słuchali. No z Polakami to jest różnie. Z czasem co innego się mówi, co innego co innego o, człowiek robi, ale mimo wszystko w tak dramatycznych momentach to przynajmniej na jakiś okres czasu człowiek będzie starał się zmieniać, będzie starał się być lepszy. I oby ten, ten czas był jak najdłuższy. Kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis Czas ucieka, wieczność czeka. Czas ucieka, wieczność czeka. No właśnie, kiedy siedział przy stole, to ten napis po prostu mu wchodził, jak to się mówi, w oczy. Człowiek mądry to wie, skąd znalazł się na tym świecie, jaki ma cel i dokąd, dokąd zmierza. Był to archiwalny reportaż z 2005 roku Polaków pożegnanie papieża przygotowany przez Ernesta Zozunia. Tu Trójka minęła. 18.30, skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Dramatyczne doniesienia z Kenii. Co najmniej 70 osób zginęło w ataku na kampus uniwersytetu w mieście Garisa na wschodzie kraju. Do zamachu przyznała się islamistyczna organizacja Al-Shabaab, działająca w sąsiedniej Somalii. Parę godzin temu terroryści informowali, że wielu chrześcijan wzięto jako zakładników. Teraz kenijskie MSW podaje, że oblężenie kampusu dobiega końca. Krakowski prokurator Piotr Kosmaty oświadcza, że w śledztwie dotyczącym zabójstwa Jarosława Ziętary nic się nie zmienia. Pytanie stąd, że Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo po zawiadomieniu biznesmena z Poznania, że kosmaty miał nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań. Nie będę tego komentował. Prokuratura Katowiska prowadzi odrębne śledztwo. Nie je prowadzi. Nie będę w żaden sposób ingerował w te czynności. Nie czuję się zaniepokojony i spokojnie prowadzę również inne śledztwa, w tym śledztwo dotyczące zabójstwa Jarosława Świętari. Dziennikarz śledczy z Poznania zaginął w 1992 roku. Dopiero kilka miesięcy temu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były senator i biznesmen Aleksander Gawronik i dwie inne osoby. Ostatnio jednak ci trzej podejrzani opuścili areszt. To w ramach obchodzonego dziś z inicjatywy ONZ Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wieczór coraz bliżej i już wkrótce wiele budynków zaświeci się na niebiesko. Od Kościoła Świętej Rodziny w Barcelonie przez egipską piramidę Cheopsa do Filharmonii Podlaskiej w Białym Stoku. W kanadyjskiej Izbie Gmin parlamentarzysta Mike Lake, ojciec autystycznego dziecka, podkreślał, że udzielanie pomocy tym ludziom się opłaca. Autyzm niesie ze sobą duże wyzwania, ale jeśli coraz więcej ludzi z tym zaburzeniem zostanie włączonych w normalne życie Kanadyjczyków, nasze siostry, bracia i sąsiedzi z autyzmem będą mogli świetnie sobie radzić. W tym roku organizacja Podkreślają, że wiele osób z autyzmem może i chce pracować Tacy pracownicy są stabilni, rzadziej zmieniają miejsce pracy Bywa, że lubią też rzeczy powtarzalne, które mogą nudzić innych Rafał Motriuk, Polskie Radio Gotowy jest już pomnik z brązu, przedstawiający Jana Długosza w pozycji siedzącej Z księgą na kolanach i piórem w ręku Zostanie odsłonięty we wrześniu na ręku w Kłobucku Zosta z okazji 600. rocznicy urodzin kronikarza Historyka Polski, arcybiskupa i dyplomaty Długosz w Kłobucku był przez kilka lat proboszczem Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm rokiem Jana Długosza. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 19:00. wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami wprawdzie, ale z przelotnymi opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu z drugiej strony. Możliwe nawet burza. Silny wiatr będzie potęgował poczucie zimna, a temperatura od minus dwóch stopni na południu do zera w centrum i do plus dwóch nad morzem. Jutro na poprawę pogody się nie zanosi, mówiąc delikatnie. Chmury, niewielkie rozpogodzenia, do tego opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, miejscami burze, silny wiatr, acz nie tak silny jak ostatnio. Temperatura od 5 do 9 stopni. Jeśli chodzi o pogodę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 Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 19 zapraszamy do trójki. Naczelna Izba Lekarska ma już gotowy raport opracowany przez prawników, który jest podstawą do zakwestionowania w Trybunale Konstytucyjnym pakietów kolejkowego i onkologicznego wśród wielu zastrzeżeń, które według lekarzy ograniczają zamiast ułatwiać opiekę nad chorymi onkologicznymi są między innymi czasochłonne i niejasne zasady wypełniania zielonych kart, tzw. DILO, współczynnik wykrywalności choroby nowotworowej, który zniechęca lekarzy do wystawiania tych kart, a także wydłużenie kolejek pacjentów, którym nie przysługuje Karty DILO. Tłumaczy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz. Pakiet antykolejkowy spowodował, że świadczeniodawcy mają kolejkę pacjentów. Pilnych do leczenia. I to z zieloną kartą? To są tacy, którzy lekarze przysyłają, że trzeba ich leczyć pilnie. Nowotwór skóry, który nie jest objęty pakietem onkologicznym. Właśnie, bo są jeszcze nowotwory, które w ogóle się nie mieszczą w tym pakiecie. Takich nowotworów mamy całą olbrzymią listę. Lekarz stwierdzi że taki nowotwór, to trzeba pilnie go leczyć w ramach części limitowanej kontraktu. Druga kolejka to jest kolejka dla nowych pacjentów. No, oni są pozbawieni tej zielonej karty. Ale jeżeli ją wyda lekarz pierwszego kontaktu z podejrzeniem? Tak, ale ryzy finansowe nałożone na tego lekarza powodują, że się go zniechęca, bo jeżeli u niego na 15 wydanych kart nie potwierdzi się chociaż jedno schorzenie nowotworowe, zostanie ten lekarz ukarany karą od 1 do 2% kontraktów i możliwości wydawania kart zielonych zostają przez system informatyczny natychmiast zablokowane. Pakiet zakłada, że leczenie będzie szybsze. Mamy już pierwszy kwartał, od kiedy ten pakiet obowiązuje. Czy pacjenci w ogóle odczuwają jakąś różnicę? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie osoby, które od nowego roku chorują, rzeczywiście jest to szybciej wykonywane, ale nie zawsze lepiej. Aleksandra Wiszowata, Fundacja RAK n To jest też druga strona medalu, ponieważ pakiet onkologiczny nie dotyczy osób, które już do tej pory chorowały. One mają gorzej, ponieważ one są pomijane we wszystkich kolejkach. Te I, osoby są stratne przez pakiet. Maquet, chociaż chorują. Yeah. Tak, ten pakiet onkologiczny ich omija, a nawet wyklucza. Nawet jak już weszła w życie ustawa, to lekarze bardzo długo nie wiedzieli, kto tak naprawdę może tę kartę wydać. Czy to już wiadomo? Mamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i oni wydają kartę. I mamy lekarzy opieki ambulatoryjnej i opieki szpitalnej, którzy też wydają kartę, tylko żeby oni mogli wydać, muszą stwierdzić chorobę. Mecenas Michał Czarnuch. Jest bardzo poważna różnica, co oznacza, że niektóre choroby nie mogą być stwierdzone, więc musimy odesłać pacjenta ze szpitala do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i żeby dostał kartę, żeby mógł wrócić do szpitala i żeby mógł być zdiagnozowany w szybkiej ścieżce. Czy to jest jedyna interpretacja? Bo ja tych interpretacji słyszałam wiele. Czy to jest wykładnia państwa, kancelarii? Wolę być ostrożny. W naszej ocenie to jest tego rodzaju interpretacja. Natomiast fakt, że jest 10 różnych, to jest kolejny element, który pokazuje, że coś jest nie tak z tą regulacją. Na przykład w województwie wielkopolskim kolejka wydłużyła się od czasu wprowadzenia pakietu onkologicznego. Agata Polińska, kolejka. Koskop PL. Przed 1 stycznia to było mniej więcej 80 dni, a w tej chwili sięga 148. Czyli że... znacząco się powiększyła tych pilnych tak. pacjentów. A mają tak, Państwo dane pacjentów. z pacjentami z kartą zieloną? Tak. Od stycznia zaczęło to spadać. Najpierw to było około 90 paru dni, potem 70. Teraz mam tutaj spadek do 23 dni. To jest aktualizacja z 2 kwietnia. Pan zrobił takie wyliczenia. Ile czasu zajmuje wypełnianie? Zielonej karty, ile przez to pacjentów nie zostanie przyjęty? Wiceminister Neumann publicznie powiedział, że wydano 85 tysięcy kart DINO. Tylko w pierwszym kwartale poświęcili na to lekarze 3 miliony 400 tysięcy minut. Oznacza to, że w roku 2015 tylko dzięki. W karcie DILO nie odbędzie się blisko 170 tysięcy wizyt lekarskich. Raport przygotowany przez niezależnych prawników na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej otrzymają pani premier, minister zdrowia i rzecznik praw obywatelskich. decyzję o tym, które części raportu zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, Izba podejmie za tydzień. W piątek to będzie 10 kwietnia. Tu trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Lagowicz i Ekonomia. Cytacja, rodzina, praca Pozładane wszystko jest I nic się nigdy nie przewraca Droga bez łez Takiego życia zawsze chciałem Lecz diabeł kracze mi wypełnia Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak wciskam gaz a Do Ciebie jadę w mrok Pomóż o Tobie, wciąż powraca Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak wciskam gaz a Do Ciebie jadę w mrok No co jadę w mrok z ramion a diabeł klaczew, moją jasną stronę bawiąc gdzie, teraz jest medytacja, rodzina praca. Chcę życie z nami, nacam tak gaz, a do ciebie jadę w rok. Pomóż o tobie wciąż powraca Dobrze dzień, czego chcę życie z nami, naciskam tak gaz. A to ciebie jadę w rok. No co ja jadę w mrok? Wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę życie z tam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Program trzeci za 16 minuty 19. Euranet Plus. Milano, Zagreb. Brusel, Sofia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz, Bruksela Beata Połomecka, Warszawa, profesor Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witam panie, dobry Dzień, wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. A przegląd Europejskiej Prasy Gospodarczej tradycyjnie przygotował Paweł Sołtys. W dzisiejszym Financial Times o kłopotach gospodarek rozwijających się. Duży tytuł – Wielki Demontaż. Kraje doganiające rozwinięte gospodarki cierpią na największy odpływ kapitału od czasu kryzysu finansowego. Brazylia mierzy się z groźbą recesji, najwyższą od dekady inflacją, kryzysem fiskalnym i reglementacją wody. Ponad milion obywateli wyszło na ulicę w proteście przeciw korupcji i nieudolności rządu. W Chinach wzrost słabnie, ceny nieruchomości spadają, a ponad tysiąc kopalni rudy żelaza spychanych jest w finansową otchłoń. Tymczasem patriotycznie obywatele Rosji opuszczają krajowe banki i wymieniają oszczędności na dolary. To tylko migawki z rosnących napięć w największych rozwijających się gospodarkach świata. Fontanna kapitału, który zalał je po kryzysie finansowym, zaczęła powoli wysychać, a nawet zmieniać kierunek pompowania. Inwestorzy zaczęli bowiem sprowadzać pieniądze na rodzimy rynek w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia dla swoich funduszy. Odpływy kapitału z 15 największych tego typu krajów sięgnęły w drugiej połowie ubiegłego roku 392 miliardów dolarów. Dla porównania w trzech kryzysowych kwartałach na przełomie 2008 i 2009 roku wyparowało 546 miliardów. O tym pisze dzisiejsze Times w Wielkiej Brytanii. W łotewskim Dienas Biznes wywiad z prezesem bałtyckiego oddziału ubezpieczyciela Jensidie Aleksandrem Riabowsem. Łotewski rynek jest za mały dla tak wielu firm, więc w najbliższej przyszłości czeka nas zapewne konsolidacja, która sprawi, że będzie on podzielony pomiędzy pięciu graczy, mówi Riabow. Jensidie przejęło ostatnią część biznesu PZU na Litwie, kiedy finalizacja transakcji i co dalej z firmą, pytają dziennikarze łotewcy. Oczekujemy, że wszystko zamknie się w trzecim kwartale. Jensidie chciałoby ten proces przyspieszyć, ale pewne rzeczy nie zależą od nas. Czekamy na przykład na decyzję łotewskiego i litewskiego urzędu antymonopolowego. Na Litwie po przejęciu zwiększymy nasz rynkowy udział z 7 do 21%. Nie wykluczamy dalszych przejęć na Łotwie i w Estonii. Tak mówi Aleksandr Ryabows w rozmowie z łotewskim z Biznes. Jeszcze informacja z Cypru. Tam dziesiąta z rzędu obniżka cen energii. Najbliższe dwa miesiące będą pod tym względem najtańsze od pięciu lat. Tak pisze Lefteros. Obniżka jest skromna. Wynosi 2,4% w porównaniu z marcem. Bazowa opłata za kilowatową godzinę po raz pierwszy w historii spadła poniżej 1 centa, podczas gdy w styczniu wynosiła jeszcze 4 centy. O tym pisze Filelefteros na Cyprze. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Zanim omówimy wydarzenia unijne z ostatnich dni, Pani Profesor, chciałbym Panią zapytać o opinię, czy powinniśmy w miarę szybko znaleźć się w strefie euro. W ostatnich dniach jak wiemy doskonale wysłuchujemy takich mnóstwo sprzecznych zdań. No właśnie, zwłaszcza w ferworze walki wyborczej. Te opinie są bardzo, bardzo zróżnicowane, ale ja bym radziła tym wszystkim, którzy mają wątpliwości, żeby jednak wczytywali się w opinie ekspertów albo w to, co mówią znawcy. Ja za znawcę uważam pana, na przykład pana profesora Belkę, który w wielu miejscach, przy wielu okazjach od dłuższego czasu podkreśla, wręcz cytuję taki tytuł Polska nie jest atrakcyjna, euro, strefa euro nie jest atrakcyjna obecnie dla Polski. Znaczy pan profesor Belka twierdzi, że strefa euro ma obecnie bardzo dużo problemów. To widać. W czym widać? No w tym, że tempo wzrostu i recesyjne przejawy były wyraźne tam, wyraźnie gorsze były wyniki w strefie euro niż w całej Unii Europejskiej i widać te problemy z Grecją i innymi krajami. W związku z tym e, pan profesor Belka uznaje, że po prostu nie ma na razie e, takich warunków sprzyjających do wejścia Polski do strefy euro. Czy pani zdanie. Absolutnie podzie, podzielam tę opinię, e, chociaż on, pan profesor Belka jest bardzo mocno krytykowany przez e, niektórych ekspertów, którzy uważają, że im szybciej wejdziemy do euro, tym lepiej. E, jednak e, e, jednak o, trzeba brać pod uwagę to, że realistycznie biorąc nie ma możliwości w najbliższych latach wejść do euro. No, wystarczy przypomnieć, to, że do tego, żeby wejść konieczna jest zmiana konstytucji, a to jak do tego po, po, potrzebna jest inny układ sił w parlamencie niż, niż obecnie, czyli nie ma szans na to, żeby to na razie przeforsować, ale nawet, nawet gdyby te szanse były, to znikają te argumenty, które do tej pory były podawane jako podstawowe. Jaki, jaki argument? Niskich stóp procentowych. Otóż Polska bez euro osiągnęła już niskie stopy Procentowe. Za niskie mówił być. o tym też profesor Balcerowicz, który zawsze mówił o, o konieczności wejścia do euro i, po, i Polska jest zobowiązana wstąpić do euro, ale co nagle to diable W tej chwili ten podstawowy argument, jakim jest są niskie stopy procentowe odpada, bo żyjemy w strefie niskich stóp procentowych, a nawet y, grożą y, no, jeszcze niższe stopy. Mówimy, I prawda? mówimy o deflacji. Tak. Więc to są, to, y, jednym słowem trzeba spokojnie do tego tematu odchodzić realistycznie, a nie życzeniowo. Przed dwudziestym rokiem raczej to nie nastąpi. Ja raczej na pewno nie nastąpi. Tak, ja tak, wątpię w to. W niedzielę i w poniedziałek Belgowie protestowali przeciwko wprowadzanym oszczędnościom. Beato, co im się nie podoba? można powiedzieć, że w Belgii sezon strajków powraca, bo mieliśmy strajki jesienią co tydzień w innym regionie, był paraliż, kulminacja to był strajk generalny w połowie grudnia, no i znowu centrale związkowe rzeczywiście mobilizują ludzi powodem, tak jak i w jesienią tamtego roku sprzeciw wobec przede wszystkim planów, podwyższenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat i rezygnacja z indeks indeksowania płac i świadczeń socjalnych, co oczywiście oznacza, że nie, nie będą dostosowywane do wzrostu cen i kosztów utrzymania i związkowcy nie wykluczają strajku generalnego. Na razie tylko były e, protesty w stolicy, manifestacja, natomiast te związkowcy, jeśli nie będzie porozumienia z rządem, e, wtedy e, już z, zapowiadają, że dojdzie do strajku generalnego i to związkowcy, przedstawiciele trzech centrali związkowych. Jeśli trzy centrale związkowe e, rzeczywiście będą, e, będą działać w porozumieniu, wtedy strajk generalny no, sparaliżuje tak. cały no tak. Pani profesor. No, e, chciałam powiedzieć, że związkowcy mają tutaj wsparcie w, nie, w ostatnich w najnowszych badaniach na temat tego, jakie skutki przynosi polityka zaciskania pasa i polityka oszczędnościowa. Do tej pory, do niedawna dominowała teza, że tylko poprzez oszczędności i zaciskanie pasa budżetowego można prowadzić do racjonalizacji gospodarki. Wiele badań przeprowadzonych także przez środowiska naukowe i nie tylko pokazuje, z tych badań wynika, że jednak ta polityka zaciskania pasa ze względu na oszczędności wydatków budżetowych powoduje jednak osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, a mamy do czynienia z narastającymi nierównościami, z wysokim tempem, z niskim tempem stosunkowo wzrostu płac, a w niektórych grupach nawet stagnacja płac następuje, co negatywnie wpływa na popyt, bo popyt tworzą masy i w związku z tym tutaj mhm. jest wielki problem. Stany tu... Zjednoczone były takie... Dobrym przykładem. No właśnie. No t, takim wsparciem dla tego typu ruchów paradoksalnie jest książka Piketty'ego pod tytułem Kapitał XXI wieku, który pokazuje, że te znaczne nierówności między tempem wzrostu płac i zyskami mm -hmm. powodują do zastoju gospodarczego. Oh no oczywiście takim negatywnym hmm. przykładem jest Grecja i aplikowana recepta ciągłego no tak. zaciskania pasa i dławienie gospodarki. Otóż to i teraz właśnie hmm. przechodzimy, to jest taki dyżurny hmm. temat, ta Grecja. Hmm. We wtorek bez rezultatu zakończyły się w Brukseli rozmowy przedstawicieli Aten Unii Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kolejne mają się odbyć, jak wiemy, w przyszłym tygodniu. A tymczasem premier Grecji wybiera się do Moskwy, Beato. Czy Rosja pomoże? Ja tu przypomnę tylko, swego czasu Cypr, Cypr tak bardzo liczył na taką pomoc, ale jej nie otrzymał. No nie otrzymał jej rzeczywiście, bo sama Rosja ma problemy finansowe. Teraz jeszcze one się pogłębiły, bo Rosja po pierwsze odczuwa jednak e, unijne sankcje. Do tego doszedł jeszcze spadek cen ropy. Trudno sobie wyobrazić, żeby Moskwa rzeczywiście wsparła finansowo Ateny, ale to nie przeszkadza Kremlom, władzom na Kremlu ugościć premiera Grecji. Oczywiście będzie chętnie przyjęty, chociażby po to, że Moskwa będzie chciała pokazać Unii Europejskiej, że są tacy, którzy chcą z nią utrzymywać kontakty, a przynajmniej tacy, którzy są do tego zmuszeni. No, wizyta premiera Grecji, która się odbędzie w przyszłym tygodniu, na pewno będzie wykorzystana w celach propagandowych. Podobnie zresztą jak już jest z wizytą ministra do spraw energii, który już w Moskwie zabiegał o niższe ceny rosyjskiego gazu, także rozmawiał o otwarciu rosyjskiego rynku na greckie warzywa mhm. i owoce. Ta wizyta jednak i wizyta greckiego premiera i jego wypowiedzi niedawne, że te unijne sankcje nałożone na Rosję są bezsensowne, szczególnego wrażenia na czy to politykach, urzędnikach w Brukseli, czy to na liderach chociażby Niemiec i Francji nie zrobiły. To znaczy może dlatego tak jest, że grecki premier nie po raz pierwszy mówi, że unijne sankcje nałożone na Rosję są bezsensowne. Już jakiś czas temu mówił, że będzie domagał się ich zniesienia, ale jednocześnie, kiedy przyjeżdżał do Brukseli, czy to w rozmowie z szefem Komisji Europejskiej, czy to w rozmowie z szefem Rady Europejskiej, zapowiadał, że nie zawetuje jakiejkolwiek decyzji Unii, jeśli ta zdecyduje się na kolejne no tak, sankcje prawda, wobec Rosji. Tak, a co do braku porozumienia w sprawie reform, to rzeczywiście było tak, że ta lista przysłana przez władze w Atenach nie była kompletna, została odesłana do Aten. W Brukseli uznano, że należy jeszcze wprowadzić zmiany. Grecja teraz uaktualniła tę najpiln listę najpilniej reform Dopisała szczegóły i teraz ta grupa brukselska, dawniej nazywana Trojką, oczywiście będzie analizować. No i zobaczymy, pod koniec kwietnia też jest planowane to takie kluczowe spotkanie ministrów finansów strefy euro, którzy powinni ostatecznie powiedzieć, czy akceptują reformy i tym samym no zgadzają się na wypłatę przekonamy. kolejnej transzy pożyczki. No wypowiadał się też w tej sprawie szef Rady Europejskiej, który mówił, że spodziewa się porozumienia ale nie przed Wielkanocą. Pani profesor? No to jest ciekawa sprawa. Jeszcze może wracając do tego Cypru, no to wtedy ta odmowa Rosji wsparcia dla, dla Cypru była dość dużym zaskoczeniem, bo wówczas jeszcze Cypr dysponował w na Cyprze było sporo kapitału rosyjskiego. No więc to było, to było dość duże zaskoczenie. Natomiast co do Grecji to e, rzeczywiście 8 kwietnia odbywa się e, ta wizyta, o której pani redaktor tutaj mówiła, ale sami Grecy podkreślają, że im chodzi e, głównie o właśnie o, złago, o to, żeby to embargo zostało zniesione, ale też o kwestie energetyczno-paliwowe i, i, i tak podkreślają, że to jest główny cel, a nie jest celem w żaden sposób wsadzania danie kija pomiędzy. klina pomiędzy no Europą i Rosją. Pojawiły się, Beato, informacje o ewentualnej pomocy gospodarczej Unii dla Tunezji. Czy to jest realne w ogóle? Nie ma jeszcze żadnych skonkretyzowanych planów wsparcia. Tu jedynie o czym mówi się w Brukseli to o tym, że być może będzie wsparcie eksperckie, to znaczy odbudowa tunezyjskich służb bezpieczeństwa, rozbudowa policji, armii, żeby skuteczniej mogły walczyć z zagrożeniem terrory terrorystycznym. Mówi się o pomocy także w uszczelnianiu tej granicy z Libią. To jednak to, co dzieje się w Libii. Właściwie niedokończona, można powiedzieć, interwencja em, Zachodu w Libii. Teraz chaos panujący w tym kraju destabilizuje cały region i można też powiedzieć, że właściwie Tunezja płaci cenę za to, co dzieje się w Libii, bo przecież zamachowcy, którzy zorganizowali atak w muzeum, przyjechali do Tunezji właśnie z Libii, więc jeśli pomóc jak w jakikolwiek sposób Tunezji, to właśnie uszczelnić te granice z Libią. No i... I, gdzie I namówić nie, gdzie turystów, się to... żeby jednak przyjeżdżali właśnie, tam. Bo, bo ataki będą ciosem, jeżeli już ten atak może spowodować, że to będzie cios dla całego przemysłu turystycznego, a to przecież pomaga tunezyjskiego Gospodarce. No i też mówi się o pomocy finansowej w postaci pożyczek, ale przynajmniej pomoc finansowa jest mało prawdopodobna. Ale jeżeli mówi się o pomocy, to raczej tu chodzi o pomoc związaną z lepszym bezpieczeństwem, zapewnieniem tak. y, mm -hmm. lepszego bezpieczeństwa i, i, tak, i to są takie deklaracje, Pan premier Donald Tusk w czasie ostatniej wizyty też podkreślał, jak ważna jest Tunezja dla Europy i to deklaratywnie raczej trzeba traktować. Tak, to wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne, tutaj właśnie w tych sprawach bezpieczeństwa głównie, aniżeli konkretnym wsparciu pieniężnym. Mhm, tak. I już bardzo krótko, bo minutę nam tylko została. Od wczoraj Unia przestała regulować rynek mleka. I teraz tak, my konsumenci możemy liczyć na niższe ceny, producenci, zwłaszcza ci mali, którzy niestety u nas dominują, no poniosą straty. To były zawsze obawy hmm. związane z, tym, z tą regulacją rynku. Początkowo Polska w ogóle była przeciwna znoszeniu limitów produkcyjnych. Później nasi rolnicy, to też trzeba powiedzieć, od kilku lat przygotowywali się do tego. Przekraczali normy, płacili też kary w Brukseli i to nawet im się opłacało, więc większość jest przygotowana. A rzeczywiście mali mogą ponieść stratę, ale też i ponosili, kiedy obowiązywały limity produkcyjne. Natomiast wyjściem w sytuacji jest jednak grupowanie się w te, tworzenie tych grup producenckich, bo si więcej może jednak więcej zdziałać. Tak. Meblarze, Pani Profesor, dali znakomity przykład. 18 firm me meblowych połączyło się, żeby ładniejsze meble produkować. No właśnie i świetnie, żeby korzystali z tego potencjału, jaki mamy w Polsce wspaniałych projektantów. W zbyt no tak. małym stopniu. My I ciągle też mogli... kopiujemy jakieś fatalne wzorce, y, takie y, t, trochę y, bardzo powszechne, niewyróżniające się niczym, a mamy wspaniały potencjał polskich projektantów. A I, już... I mleczarze powinni i... to ich naśladować. Ale, mleczarze, ale właśnie chciałam Kończymy. przypomnieć, że mleczarze dopiero co protestowali przeciwko limitom w Polsce. Mm -hmm. No tak. tak. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego życzymy naszym właśnie. słuchaczom. Śmigusa, I spokojnych, dobrych, zdrowych świąt. Dziękuję bardzo profesora Elżbieta Mączyńska, Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Milano. Bruksela. Sofia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski.